Chwała Panu Bogu, bracia i siostry. Jak tak przyjeżdża się, tak jak ja dzisiaj przyjechałem i weszłem w, w, w, w pośród Was, to widać radość Waszą. To takie jest. Udany obóz, prawda? Nie mówię tylko o pogodzie, ona też piękna. Jak ostatnim razem byłem, to padało, było zimno, siedzieliście w dresach, w kurtkach jakiś. a teraz... Bóg dał jedno i drugie. I myślę, że ten obóz to taka góra przemienienia w Waszym życiu. Tak pięknie śpiewacie, z radością. chcecie się śpiewać dla Pana, dla Pana Boga. Jezus taki bliski jest. Ciągle o nim mówimy, tak ciągle o nim słyszycie. No, taka naprawdę góra przemienienia. Ale za chwilę przyjdzie ten Przykry czas, żebyście się musieli rozjechać i trzeba będzie zejść w dół z góry przemienienia. I dałby Bóg, żeby ta góra przemienienia została dalej w sercu. Żebyście nie zeszli w dół, gdzie nie ma już Boga, <śmiech> gdzie Jezus już nie jest tak piękny, już Go tak nie widać, już Go się tak nie kocha. Już nie ma takiej radości, gdy się śpiewa. Już słowa modlitwy nie cisną się tak na usta, na serce, nie przychodzą jak teraz. Nie daj Boże, żeby to tak było. Trzeba będzie się wziąć do pracy, jak to Rad Przemek powiedział na ostatnim naszym spotkaniu. Trzeba będzie się na ostatniej konferencji w Toruniu. Trzeba będzie się wziąć za odrabianie lekcji. I jeśli się weźmiemy, to, to naprawdę z, zaliczymy I, i nie będzie różnicy, nie będzie różnicy, a będą jeszcze piękniejsze chwile przeżywane sam na sam z Chrystusem, czy w jakiejś małej, o wiele mniejszej społeczności będą. Chcę wam powiedzieć, że na pewno jednym z pierwszych prób ataków, jakie przyjdą do was po wyjeździe stąd, przyjdzie ze strony, ze strony ciała, ze strony was samych, tego, co w środku tej nędzy, która tam w środku gdzieś drzemie i tylko czycha I tak jak to czytał we wtorek, chyba w poniedziałek, brat Karol przytoczył wiersz z Galacjan. Jeszcze go przypomnę. 5, 17 Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie czynili tego, co chce Bóg. Bóg chce, żeby ta konferencja trwała w waszych domach, w waszych zborach. Duch tej konferencji, gorliwość, uprzejmość i to wszystko, co dzisiaj tutaj macie, przeżywacie, Bóg chce, żeby to Trwało. Duch święty chce i jest ktoś, kto nie chce. Mówić, w najczęściej mówią diabeł. Jasne, że tak. Ale, ale zobaczcie, jest ktoś bliższy. Gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi. Pożąda. Pożądanie. Złe słowo takie, nie? Najczęściej się kojarzy z jakąś przemocą, najczęściej seksualną, tak? Pożądanie sprawia, że gwałty bywają. Pożądanie sprawia, że, że ktoś kradnie komuś, bo pożąda rzeczy bliźniego swego. Straszne rzeczy. Pożądanie. Poparcie ciało pożąda przeciwko duchowi. Ono nie jest tak, że ono sobie śpi, albo ono sobie jest takie spokojne. Jak duch przychodzi i rusza, to, to ciało wtedy odpowiada. Nie. Ono, ono atakuje. Ono atakuje. Pożąda przeciwko duchowi. Żebyśmy nie czynili tego, co ciało. Stąd, powiem, nie zapomnijcie wziąć krzyża. Stąd nie zapomnijcie wziąć krzyża z tej konferencji i wziąć go każdego dnia na siebie. I żeby tradycji stało się zadość, to zacznę o krzyżu. <laughs> ale bardzo krótko i tak raczej dla pociechy waszej. Miałem to powiedzieć w, tamtym, w tamtej usłudze, ale powiem taki przykład, który, który też jest dobrą ilustracją, bardzo dobrą. Często go powtarzam, może ktoś z was już słyszał, jak to się dzieje z tym krzyżem. Mamy taką, y, taką, taki zwyczaj z Boże, że młodzi bracia, którzy mają jeszcze taki krótki staż wiary, czy nawet niedawno poszcie, a którzy żyją z Bogiem i widzimy, że są gorliwi, że się boją Boga, że naprawdę zależy im na życiu, zachęcamy ich do tego, żeby zaczęli się dzielić Bożym Słowem, żeby się zaczęli dzielić, zaczynając od tego, co przeżywają z Panem Jezusem Chrystusem, żeby nie nauczali jeszcze, bo sami się jeszcze mają czego uczyć, ale to, co przeżywają ze Słowa Bożego, to, co im przynosi radość, niech mówią na swoich krótkich kazaniach, przed modlitwą, na sam początek. I oni tak się między sobą tam, powiem, dogadują, kto. I wiedziałem, że w, tym, że w tej niedzieli ma to być ten właśnie młody brat. I on przed samym nabożeństwem przychodzi do mnie taki, taki skonsternowany, taki i mówi, nie, nie będę mógł dzisiaj usłużyć. O, wiedziałem, że coś się stało w jego życiu nie tak. Ja bym przekazałeś to drugiemu nie miałem czasu. A, myślę, to nawet nie stało się wczoraj. Bo jakby się to wczoraj stało, to by, to by kogoś powiadomił, żeby go zastąpił. Bo mówimy tak naszym braciom wszystkim, sobie też, że kiedy stajemy za kazalnicą, Bezwzględnie. Musimy być wolni od grzechu. Serce nasze musi być wolne od grzechu. Musimy być pojednani z Panem. Musimy być pojednani z bliźnim. Bo jeśli mamy nierozliczony grzech, to nasza usługa po prostu idzie w kubeł. Nic nie przynosi. Nic. Absolutnie nic. I to jest taki piękny, piękna zachęta dla tych. Dla wszystkich, którzy usługują, żeby trzymać w ryzach swoje życie. Widziałem, że coś się stało w jego życiu, może w jego małżeństwie. Coś, co nie zdążył jeszcze załatwić. I boi się wyjść. I chwała Bogu, że się boi. A później, nie wiem nawet, czy to nie było, tej samej niedzieli po południu, jego żona opowiada, bo to było właśnie tak, że już jest godzina dziewiąta, a on jeszcze w łóżku na Bożeństwo dziesiąte. Ja tu się zwijam, trójka dzieci, trzeba poubierać, trzeba przygotować się i mówię mu, Marcin, wstawaj. I znowu tam jestem zajęta, patrzę za chwilę, Marcin dalej leży. Marcin, wstawa, i przecież już jest 15 po 9. Trzeba pomóż mi. I, da, I tak Marcin dalej leży. I tak ze trzy razy mu uwagę. I mówi: Zachodzę tam kolejny raz, patrzę, a Marcin dalej na swoim miejscu. I mówi: bo jak wiesz? I wtedy krzyż mi upadł. No i zaczęliśmy się śmiać. Ja już wiedziałem, co się stało. Jak już krzyż jej upadł. No to co się stało? No wreszcie, powiedziała co chciała, nie? co z dusza chciała. No i ten brat wstaje i mówi, nie mogę usługiwać, tak? Bo powstała kłótnia. Jak krzyż upadnie, to ciało wybucha od razu. Jak tylko krzyż upadnie, jak to ciało ma, ma wolny, to startuje jak do rajdu samochodowego samochód. Brat Olek powiedział, że zeszliśmy się tutaj, i przychodzimy tutaj, aby szukać Pana. A może powiedział, aby szukać sprawiedliwości, nie wiem. Już teraz nie pamiętam, bo mi to od razu skierowało się. Moja, moja, moja myśl poleciała do wiersza z Ewangelii Mateusza. Gdzieś tam na początku. Piąty, szósty rozdział. 6 rozdział, 33 wiersz. Ale szukajcie najpierw królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie Wam dodane. Wiersz, który bardzo wiele. Yy, znaczy tak, wiersz, który w bardzo wielu przypadkach nie, nie czyni tego, na co jest posłany. A to przez to, że, tak jak powiedziałem, nie umiemy czytać Słowa Bożego. Czytamy go pobieżnie, czytamy go jak książkę zwykłą i w książce można przemijać, nawet całe strony przerzucać i nie czytać w każdej książce. Natomiast w Biblii powinno się czytać najdokładniej, jak to tylko możliwe, ponieważ jest napisane, że nawet kreska, ani jota nie przeminą ze Słowa Bożego. Nawet znaki nie przeminą. A więc naprawdę, on Słowo Boże jest tak potężne, tak mocne, to jest Słowo Boga, że, że każda litera, każde, każde malutkie słówko jest bardzo ważne. A powiem, dlatego nie czyni to Słowo w życiu wielu ludzi tego, na co jest posłane, ponieważ większość mówi tak, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, chwała Bogu, ja znalazłem. Ja znalazłem, Pan mnie zbawił, spotkałem się z Jezusem, wyznałem Mu swoje grzechy, doznałem oczyszczenia, uwolnienia, wiem, że moje imię jest zapisane w Księdze Życia, jestem chrześcijaninem, jestem dzieckiem Bożym, chwała Bogu. No i to jest problem. Bo znalazł Królestwo Boże i nie chcę dalej szukać, bo czegożby już szukać? A gdyby przeczytał tak, jak powinno się czytać, to by przeczytał że nie tylko Królestwa Bożego trzeba szukać, ale i Jego sprawiedliwości. I ten, kto to zrozumiał i przeczytał to właśnie tak, taki chrześcijanin ma ciągle wiele do pracy. Nie jest chrześcijaninem znudzonym, nie jest... Bezczynny, ponieważ ciągle jest w poszukiwaniu sprawiedliwości tego królestwa. I to poszukiwanie nie polega na tym, że się jedzie do Wałbrzycha, bo tam jest złoty pociąg zakopany. To poszukiwanie sprawiedliwości królestwa wcale nie polega na tym, że jedziemy do jednego zboru i patrzymy, o nie ma tam sprawiedliwości jedziemy do drugiego, o, tu też nie ma sprawiedliwości. To szukanie sprawiedliwości nie polega też na tym, że przechodzimy na nabożeństwo i patrzymy taką krótką spódniczkę a u, nie ma sprawiedliwości, nie znalazła. U, nie znalazł. Albo słyszeliśmy, że spędził przed nabożeństwem trzy godziny na gry, na komputerze, to nie znalazł. To szukanie sprawiedliwości Królestwa Bożego polega na tym, że szukamy go w naszym życiu. Czy w naszym życiu panuje sprawiedliwość Królestwa Bożego. Czy nasze życie objęła sprawiedliwość? Czy nasze serce? Czy nasze małżeństwo? Bo mamy w nim, powiem, przynajmniej połowę udziału, tak? Czy nasze małżeństwo, w naszym małżeństwie, czy objęła nasze małżeństwo sprawiedliwość Boża? Czy sprawiedliwe są nasze relacje? Czy ja jako mąż sprawiedliwie reaguję? na różne sytuacje w moim małżeństwie. Czy żona żyje sprawiedliwie, czy zachowują, czy żyjąc w małżeństwie zachowuje Boże przykazania, bo sprawiedliwość Boża to Boże przykazania. One określają tą Bożą sprawiedliwość. Słowa Jezusa, który przedstawił nam Ojca, pokazał, kim jest Ojciec, czego oczekuje. Kochani, i żeby znajdować sprawiedliwość, Musi być to, co jest dzisiaj zarzucone i nie tylko dzisiaj. Zawsze był problem z tym. Nawet za dni apostoła Pawła, czy nie, może nie Pawła, ale apostołów, bo już każdy powie, hebrajczyków nie napisał, może Paweł, może ktoś inny. Nie wiem, nie znam już takiego, kto wie, co na, kto napisał list do hebrajczyków, a więc ktoś napisał list do hebrajczyków, ktoś z apostołów, ale nie wiadomo, który, dobrze. Ale to było już za ich dni, i w piątym rozdziale autor listu do Hebrajczyków mówi tak: Mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi słuchanią. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki bożej.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 gdzie masz? Co to jest sprawiedliwość? A co ja, czy ja mam szukać jeszcze sprawiedliwości Bożej? Kochani, jeśli nie ma w zboże głoszonej gorzonego, twardego pokarmu, stałego pokarmu, jeśli jest głoszone mleko, to ci, którzy to słuchają, uczestnicy takich nabożeństw, nie mają pojęcia, czego szukać. Naprawdę. Nie mają pojęcia, czego szukać. Nie wzrastają, powiem wam, nie wzrastają. Myślą, że ich stan duchowy to ma być taki, jak no, wspominać to, co się stało, fajnie, pośpiewać, przyjść na nabożeństwo, dać dziesięcinę albo nie dziesięcinę. No, pójść. Co dalej? To jest bardzo ważne. Żyjemy w czasach, kiedy, kiedy tej nauki o sprawiedliwości i tego stałego pokarmu jest naprawdę bardzo, bardzo mało. Bardzo mało. Ponieważ jest bardzo mało, niewielu szuka sprawiedliwości Królestwa Bożego. Niewielu nawet wie, że trzeba jej szukać. Szukajcie najpierw. To nie będzie się działo tak, że pod koniec życia zaczniesz szukać sprawiedliwości Bożej szukajcie najpierw Królestwa Bożego i Jego sprawiedliwości. Szukajcie najpierw. Wiecie, i ten stan rzeczy, że dzisiaj też tak, ja znam, ja znam już całe, całe, powiem, grupy ludzi, którzy bywa tak, że przychodzą wprost do pastora i mówią, bracie, chcemy słuchać twardego pokarmu. Chcemy pokarmu, dzięki któremu będziemy wzrastać. Proszę o to się zatroszczyć. Wiecie, tak mówią. Mają taki głód. Czują. I jeśli ktoś chce wzrastać, on potrzebuje tego. Jeśli chcesz wzrastać w poznaniu Jezusa, w przeżywaniu, w doświadczaniu Jezusa, oni, wielu mówi, jak to trzeba jechać na taką konferencję przebudzeniową. No i jadą tam, gdzie są chocki klocki się robią. Tam, gdzie duch wieje, tam, gdzie dymy są, to chyba obrazuje ducha, nie wiem. Jadą tam, gdzie się przewracają ludzie pod mocą, już nie powiem Bożą, bo nie Bożą. Jadą tam, bo chcą przeżywać Chrystusa. Akurat przeżywają kogo innego i... Nie rozumieją, że żeby przeżywać Chrystusa potrzebna jest im mowa o sprawiedliwości. A tutaj apostoł mówi, autor listu do Hebrajczyków mówi, o tym mamy wam wiele do powiedzenia, lecz trudno wam to wyłożyć, skoro staliście się ociężałymi w słuchaniu i dlatego, że nie potrzebujecie jeszcze, nie chcecie. To też jest druga sprawa, że kiedy mówisz, ten twardy pokarm wielu go odrzuca, zamyka serce. Ale robią to tylko ci, którym pasuje być letnim, pasuje być belejakim, pasuje być dziecięciem. I o tym chciałem powiedzieć, że ten z jednej strony mamy szukać sprawiedliwości Bożej, z drugiej strony, żeby jej szukać, trzeba słyszeć naukę o sprawiedliwości Bożej. Trzeba słyszeć twardy pokarm, trzeba go przyjmować. A ponieważ go nie ma, to ludzie nie wzrastają. I mamy okres, niemowlęctwa, powszechnego niemowlęstwa w Kościele. Chciałbym wam powiedzieć jeden przykład. Dzisiaj rozmawialiśmy z braćmi dwoma, tam przyjechali mnie odwiedzić i mówiłem, ale jak bardzo ważna jest nauka w zborze, jak bardzo ważne jest słuchać Słowa Bożego. Mówiłem wam w świadectwie swoim osobistym, że kiedy ten brat, który był moim duchowym ojcem, Mówił mi, co go cieszy w tej Biblii, to ja robiłem takie oczy, bo mnie to absolutnie nie cieszyło. Ale ja chciałem przeżywać Pana, nie? O jak ja chciałem przeżywać Pana? I dzięki Bogu, że mi posłał takiego człowieka i pomyślałem, chcę przeżywać tak jak on. I chcę, żeby tak Słowo Boże do mnie przemawiał, jak do niego, takie słowo. I zacząłem modlić się o to do Pana. I dzięki Bogu, że... Bo to, to jest zasada, która jeśli ją się wypełnia, to ona działa. I zacząłem przeżywać Pana, zacząłem przeżywać potężnie Pana przez słowo, przez i do dzisiaj przeżywam go, przez czytane słowo. Naprawdę przeżywam Pana, jakbym go nigdy nie znał, jakbym go jeszcze nigdy taki, takim nie widział. Jest to niezwykłe, to jest niezwykłe. Jak ważne jest to, żeby słuchać tego Słowa i żeby go szukać. Jeśli nie macie, nie wiem, gdzie jest, skąd jesteście, może bywa tak, że też w waszej społeczności nie, nie mówi się o tym, a mówi się tylko o tym, żebyśmy się cieszyli, radowali, dziękujemy. Fajnie, że jesteśmy tu razem i że się nam udało spotkać i pochwalmy trochę Pana Boga i tak dalej. I, i hej, idźmy sobie dalej. To szukajcie to w swoim domu. Szukajcie, módlcie się o to Słowo. Módlcie się, żeby Boże Słowo przemawiało do waszej duszy. Naprawdę od Boga przychodzi Słowo, od Boga. Jeśli Bóg nie ma, nie ma, nie ma powiem, kanałów z Boże, bo, bo, bo ktoś głosi tylko taką lekką Ewangelię, to Bóg do twojego serca przez Ducha Świętego będzie potężnie wlewał Słowo. Musisz słyszeć Słowo, twardy pokarm, żebyś wzrastał, żebyś wiedział, czego szukać, żebyś wiedział, na czym polega szukanie sprawiedliwości Bożej. Bo tak to widzisz naprawdę najwyżej u wszystkich innych dookoła, ale nie u siebie. A to nic nie daje. Przedajem pewien młody chłopak, powiem taki przykład z naszego zboru. Chłopak, który, dziecko, które się rodziło w zborze, wyrastało od maleńkiego. Rosło, rosło, rosło, rosło. 18 lat skończył szkoły tutaj te. Po uczynie zdroju pojechał na studia do Trójmiasta. I zerwał z Bogiem, ze zborem, Nareszcie wolny. I rzucił się w wir świata. Tylko słyszeliśmy tam niektóre jego postępowania. No i wiadomo jakie, nie? Słyszymy, że ma dziewczynę. No. I miał ją około roku, może trochę dłużej. Słyszymy, już nie jest tą dziewczyną, już jest z inną. No i ta sprawa z tą drugą dziewczyną się już raczej poważniejsza i nagle zaczynają dopływać dobre wieści, że ta dziewczyna tak ciągnie do Boga, zaczęła chodzić do zboru, że ona jest bliska nawrócenia, a on razem z nią nawrócili się oboje. I no i mają zamiar pobrać się i chcą, żebyśmy, żeby to było w Półczynie, bo to jest jego rodzinne miasto. E, znaczy, nie chcą, tam to ma być, bo tam jest większa rodzina, ale żebym ja im udzielił y, ślubu. Ja mówię, z wszystkim młodym to mówię, którzy przychodzą pytać się, czy prosić, żeby im udzielić, usłużyć przy, przy, przy, przy ślubie. Ja mówię, jest taka zasada, ja mam taką zasadę, że przed samym ślubem zapytam was o czystość, waszą cielesną czystość, seksualną czystość w okresie narzeczeństwa. Jeśli złamaliście ją, to nie ma ślubu. Nie mam zamiaru błogosławić czegoś, co jest brudne. Jeśli w ogóle zrobiliście to do tej pory, to wyznajecie to przed Bogiem i przed zborem i oczyszczacie się. A on mi wtedy powiedział, Wujek, ja ci powiem, ani z tą dziewczyną, ani z tamtą pierwszą. Nie miałem, nie współżyłem. I mi wtedy praktycznie oczy wyszły. Co? A co cię trzymało? A dlaczego? Jak to? Nie rozumiem. On im wszystkim mówił, i pierwszej, ty się musisz nawrócić, nie, masz, nie myśl, nie, nie myśl o, o ślubie ze mną, jak się nie nawrócisz. Sam był poganinem, ale mówił, ty się musisz nawrócić. I tej drugiej też mówił, musisz się nawrócić, inaczej nie ma nawet. I ona, a ona, powiem, jak poszła do zboru, na pierwsza otworzyła serce i ona go zaciągnęła, także tak to było w rzeczy samej, tak? Ale ja wiem Dlaczego? On powiedział z powodu nauki, którą słyszałem w Boże. On się bał, uczynić to. Tak jasna ma być nauka. Tak mocno działa Słowo Boże. Nie bójcie się tego mocnego Słowa Bożego. Ono nas naprawdę. ono sprawia, że z dzieciństwa wyrastamy na dorosłych, na mężczyzn. I mamy powszechny obraz dzisiaj dzieciństwa w Kościele. Bardzo wiele dzieci w wierze. Dzieci w wierze. Nie wiem, czy też ktoś błędnie interpretuje to, kiedy Jezus zawołał dziecko w pośród tłumów, było, wywołał dziecko i powiedział, jeśli się nie staniecie jak dzieci, żadną miarą nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Ja nie wiem, czy, czy, czy ludzie rozumieją to tak, że tymi dziećmi mamy zostać do końca życia. Nie na tym polega. Jeśli znamy ten wiersz, a go bardzo dobrze znamy, to musimy posłuchać jeszcze jednego wiersza, który apostoł Paweł zapisał w pierwszym liście do Koryntian 13 trzynastym rozdziale i jest to jedenasty wiersz. Gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dziecię, myślałem jak dziecię, rozumowałem jak dziecię. Lecz gdy na męża wyrosłem, zaniechałem tego, co dziecięce. Gdy byłem dziecięciem. I my to rozumiemy dobrze. To jest piękny obraz, bardzo wyraźny obraz, taki wymowny, klarowny, tak? Dziecko ma swój świat, tak? I w myśleniu, i w mówieniu, i w rozumowaniu. Dziecko jest dziecko. Naiwne. My mamy stać się jak dzieci, jeśli chodzi o przyjęcie Królestwa Bożego, jeśli chodzi o ufność, tak? jeśli chodzi o pokorę, jeśli chodzi o zdolność przebaczania, jeśli chodzi o otwarte serce, serce. Tak? Dziecko nie może i nie ukrywa nic. tak? Co, na, co w serduszku, to na twarzy. Tak? Może się śmiać i za chwilę pach, taki wyraz, że wiesz wszystko, co się dzieje w sercu. Tak, mamy być takimi. Ale nie na przykład w wierze, tak? ale nie w wierności ciągle dzieci. tak? Mamy wzrastać. Mamy wzrastać. Czytaliśmy o tym do doskonałości Chrystusowej, do, do pełni Chrystusowej. tak? Mamy wzrastać. I apostoł Paweł, jakby na tym, na tym obrazie, na tych przykładach dziecka i dorosłego, mówi nam o tym, że też jest dzieciństwo, jest okres dziecięstwa w wierze. Ono, dziecko w wierze chrześcijanin jako niemowlę narodzone na nowo jest dzieckiem, niemowlęciem i powinno się karmić mlekiem. I takie karmi się mlekiem. Pan Jezus cię kocha. Nie, już chyba mnie nie kocha. Nie, kocha cię Pan Jezus. Ale ja tam, nie, nie. ale ja zawiodłem. Pan... Nie bój się, panie. tak Ileż tak trzeba mówić? Jak do dzieci. I się rozumie wtedy, rozumiemy wtedy, że trzeba go wspierać. tak? Ja nie dam rady. Ja nie dam rady. Iluż to osób mówi przed chrztem, już są narodzone na nowo, już nawet, nie wiem, rok, pół roku żyją z Bogiem, są gorliwe, kochają Boga, uczą się żyć z Bogiem, ale mówią, nie, boję się. Boję się, bo a co, jak ja zawiodę, tak? Mówimy, hej, poczekaj, kiedy składasz tamto przymierze, Panu, to nie, nie ślubujesz Mu, że nigdy nie zgrzeszysz. Nie możesz Mu tego ślubować, bo to nie od Ciebie zależy. Zwycięstwo przechodzi od Pana. Na pewno, jeśli będziesz z Bogiem, to przestaniesz grzeszyć, oczywiście. Ale to nie jest tak, że mówisz, Panie, odtąd już nigdy nie zgrzeszę. Nie. Ślubujesz Mu za to wierność. Ślubujesz Mu, że będziesz szedł za Nim do końca swoich dni. Że będziesz posłuszny Jemu. To Mu ślubujesz, bo to możesz, to musisz. Tak? Mówimy jak do dzieci, i rozumiemy ich i często, kiedy, kiedy mówią o swoich upadkach, płaczą, reagują jak dzieci, to jest piękne. Kochani, ale bieda jest, kiedy, tak jak tamten autor pisze, powinniście, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. A nie jesteście, a dalej chcecie mleka. I to jest bieda. I to jest powszechny stan dzisiejszego kościoła naprawdę wielu dzieci. Jest w tym pewien, powiem, pewien taki takie cwaniactwo. Taka wygoda. Wiecie, dobrze być dzieckiem w niektórych sprawach. To jest taka kalkulacja. Na przykład mieliśmy takiego synka. Był talentem w tym. Przynajmniej trzy razy, a bywało, że pięć razy zmieniał ciuchy w ciągu dnia. Jeszcze do szkoły nie chodził. Wychodził do zabawy. Najbardziej go interesowały sprawy typu kałuża, błotko. Ale był bardzo no, wrażliwy i ledwo zobaczył, to leciał do domu, pach, pach. I to już później tak było, kiedy go mama krzyczała na niego, co coś zrobił, to on sam, cichuteńko, pach, pach, zrzucał, wkładał coś innego i ma. I tak potrafił trzy razy, a nawet i pięć razy. Fajnie być dzieckiem i pobrudzić się, pofolgować sobie. Dobry stan dziecko. Nie dostanie za bardzo pasów, no bo dziecku to uchodzi. To jest taki, takie cwaniactwo, kiedy siadasz do komputera, i powiedzmy do gry komputerowej, która zabiera ci przynajmniej dwie godziny zawsze, a później masz wyrzuty, krótko zresztą, bo mówisz, przepraszam cię, Panie Boże, ale jak siadasz już 30 raz, po raz 30 do tego komputera i wiesz, że znowu będzie sprawa z grą, chcesz być dzieckiem, które stanie po dwóch godzinach takie niejakie, przed Bogiem, niejakie takie, łeb taki zawalony, czy im nie wiadomo, i co tu się modlić. O co tu się, jak tu się modlić? Ja powiem, nie wiem, powiem tak, nie, nie ćwiczcie się w modlitwach w takich sytuacjach. Nie, nie zagłuszajcie swojego sumienia. Kiedy mi się zdarzało, Byłem przed telewizorem, gdzieś będąc w kościach, bo my nie mieliśmy telewizora, posiedzieć albo w komputerze wejść, zobaczyć coś, co nie, co nie było za bardzo dobre. Nie mówię o pornografii, ale tam przecież można jakiś też film oglądać. Nie modliłem się, chociaż byłem pastorem już. Nie, modliłem, nie umiałem się pomodlić do Boga. Nie miałem śmiałości, nie miałem odwagi. Chyba, że naprawdę chcesz pokutować szczerze i płakać przed Bogiem, to wtedy zachęcam Cię. A tak to może się nie ucz obłudy. I nie ucz się tego, że pomodliłeś się byle jak i wierzysz, że Ci Pan przebaczy, bo Ci nie przebaczy. Jak się pomodliłeś, byle jak. Nie było nawet czasu na to, żeby serce zapłakało to Ci Pan nie przebaczył. Krew Jego oczyszcza nas, kiedy chodzimy w światłości. Tak Jest taki warunek przed tym, że krew Jezu... to często krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. I takiego też, że jak wstaniesz i tam oglądałeś pornografię, wstałeś i, i się zmuszasz do modlitwy i myślisz, że Ci Pan przebaczył dopiero co wyszedłeś z dna piekła. Żadnej społeczności z Panem. Jaka światłość? A, ale przywołują, wielu przywołuje, nie wiadomo dlaczego, że krew Jezusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu, ale najpierw pisze, jeśli chodzimy w światłości, jak jest od światłości, społeczność mam z sobą, a krew Jezusa Chrystusa i tak dalej. Nie uczmy się tego. Wiecie, nie ujźmy się tego. Może to pozwoli nam, na pewno pozwoli nam szybciej wyjść z naszej biedy, porzucić nasz grzech. Bo tak, za dwa dni znowu siądziemy w tą i znowu się powtórzy historia. I będziemy myśleli, że wszystko w porządku, a to nic w porządku. Ale chcielibyśmy być dziećmi, tak? które pięć razy narozrabiają i pasów nie dostaną. I przejdzie im. I upiecze się im. Chcemy być dziećmi, żeby powiedzieć: Nie dałem rady, kiedy przyszła pokusa, jestem słaby, jak dziecko. Nie wziąłeś się za to, żeby przeciwstawić się. Nie spróbowałeś nawet zaprzeć się samego siebie. Tylko mówisz, jestem słaby. Fajnie być dzieckiem w takich momentach. Ale jest pewien problem. Popełniasz grzech, który może popełnić tylko dorosły. A w odbieraniu kary chcesz być jak dziecko. Wiecie, dziecko wielkich grzechów nie popełni. Wielkich przestępstw nie popełni. Dziecku, temu, które jest w wieku niemowlęcym, matka nie mówi, ten, który w kołysce siedzi, tak? wychodzi na chwilę po zakupy i mówi słuchaj, ty maleńki, słuchaj, nie idź czasem do kuchni, nie odkręć mi gazu. Ono nie wstanie z tej kołyski. Słuchaj, jak będzie ktoś pukał, dzwonił, tutaj nie otwieraj nikomu drzwi. Nie mówi. Dziecko tego nie potrafi. ale dorosły potrafi. My popełniamy grzech, powiem, na który stać, powiem, który może, który jest w mocy tylko dorosłego. Ale jeśli chodzi o odebranie kary czy o rozliczenie, chcemy być jak, jak dzieci, to się nie udaje. Nie, my powinniśmy wziąć odpowiedzialność I tak, I tak może upływać nasze życie, kochani, i wtedy, no, i wtedy nie ma społeczności z Chrystusem. No nie ma. Myślimy często jak dzieci. Będąc dorosłymi, myślimy jak dzieci. Będąc z chrześcijanami, którzy już znają Biblię, powiem, mają starsze jakieś. No, wiele rzeczy rozumiemy, ale często mówimy jak dzieci. Obrażamy się jak dzieci. Wiecie, to, że dziecko ma zdolność do szybkiego pojednania, to nic, ale to, że się obrażasz, ty jako dorosły obrażasz się jak dziecko, tak? Bawią się w paskownicy, taka pomitywa z nimi, nagle płacz, krzyk, br, br, rozchodzą. Nie? To, to jest normalne dla dorosłego. W czternastym rozdziale jeszcze o dzieciach. Bracia, 1 pierwszy, pierwszy tak, 14, rozdział 20, wież. Bracia, nie bądźcie dziećmi w myśleniu, ale bądźcie w złem jak niemowlęta. Natomiast w myśleniu bądźcie dojrzali. W złem mamy być jak niemowlęta. O tym, co mówiłem przed chwilą, tak? Nie pójdzie niemowlę, wsłączy gaz, bum, i cały dom wyleci w powietrze. Nie zrobi tego niemowlę nie wybije szyby, nie ukradnie samochodu, nie pobije przechodnia i wiele, wiele innych rzeczy. Nie skłamie. Jeszcze nie umie. Nie mówię jeszcze nie umie. Jak już jest taki, to już zaczyna. Ale taki dwuletni, ja jeśli nawet, to już to nie jest grzech dla niego, bo on nie rozumie tego. Absolutnie. Kochani, a my bardzo często myślimy jak dzieci, rozumujemy jak dzieci. Wiecie, to jeszcze, bo to tak, gdy byłem dziecięciem, mówiłem jak dzieci i mówimy. I to jeszcze powiem tak, ha, ale jest dalej. Myślałem jak dzieci, a czy rozumowałem jak dziecię. Dla dziecka to przystoi, ale dla dorosłego nigdy. Kochani, choćby Paweł pisze to po, po tej hymnie o miłości, tak? po opisie, po trzynasty rozdział. Koryntian pierwszy, to jest taki opis miłości, prawdziwej miłości, prawdziwy opis, pełny opis, co to jest miłość, Boża Miłość. I brat Karol mówił, zwracał się do młodych, do tych, którzy tak się zakochują, wiecie, i, to są, i oni mówią: to nie, no taka nasza miłość. Mówił o tym, że to jest sprawa sfery uczuć i emocji, i jeszcze wiele jej brakuje do miłości. Bardzo często jest to tylko taka, nie wiem, jeśli prawdziwą miłość przyrównać do kamienia, to, to ta ich miłość, którą tam sobie w wieku 17 lat wy, wyznają i przeżywają, podobna do balonu nadmuchanego, wiecie? I tak jak ta prawdziwa miłość, ukujesz uderzysz, nie rozleci się, tak ten balon, byle szpileczka, puch, nie ma nic, nie? Kiedy są zakochani, to myślą, nie, ta moja miłość jest tak mocna, my tak się kochamy, że to jest taki Mont Everest. Brrr, żadna burza tego nie ruszy. Żadna burza. Ja potrafię swojej żonie przyszłej wszystko wybaczyć. Ja ją tak kocham, że, ach, ona może nawet dziesięć razy dziennie coś tam. Ja, ja. A żona myśli podobnie, nie? I myślą, jacy oni są mocni w miłości, tak? A po pół roku okazuje się, że jak ten balon, puf, nie ma, skąd to się stało? Szpileczka wyszła, uj, szpileczka, po prostu źle się spojrzała. Już tragedia, tragedia, taka to miłość, tak? Ta miłość, która z uczucia pochodzi, ja mówię swoim młodym młodzieży, nie słuchajcie swojego serca, serce jest naprawdę głupie i głupio radzi. I jeśli, jeśli to macie, to najpierw, póki się to rozgrzeje w waszych sercach, jak tylko dostrzeżecie, że coś jest takie, zwracajcie się do Boga, módlcie się, żeby Bóg was pokierował. Módlcie się, żeby najpierw Bóg was przekonał, że to jest ta osoba. Później pozwalajcie, aby miłość się rozpaliła. A jeśli tego nie macie, to wstrzymujcie się za wszelką cenę. Bo serce oszukuje. Miłości też. W tym zakochaniu powiem, nie w Bożej miłości. I ale my myślimy, tak, to tak dzieci myślą, tak dzieci w miłości, tak? myślą, że zobaczą później, ile trzeba doświadczeń, ile trzeba przeżyć, żeby ta miłość naprawdę pokazała się jak, jak, jak miłość, a nie jak jakaś maszkara, a nie miłość. Bo byle co rozwala miłość. Ty mnie, nie kochasz. Ty mnie nie kochasz. On mówi o miłości. Chcę wam pokazać, jak często mówimy o tym, jak dzieci o miłości. Jest napisane miłość jest cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Nie wiem, czy już jeszcze się trochę się nauczyli tego, co tak silnie chcę wam, chcę wam przekazać, żeby czytać i rozumieć tak, jak jest napisane: Miłość jest cierpliwa. Co to znaczy? Miłość jest cierpliwa. Pierwsze pytanie, jeśli, miłuj, no, tak, no, jeśli miłujesz, powiedzmy, swoją żonę czy Boga, ale to tak z Bogiem to dobrze wychodzi, bo Pan Bóg daleko, a żona bliźniutko, to odnieśmy to do żony. Jeśli miłujesz Bożą miłością swoją żonę, to będziesz cierpliwy. Pierwsze pytanie, jak długo? Mówimy jak dzieci, jak dzieci, jak długo, jak długo. Ile ja mam być cierpliwy? Bracie, jak ja będę, Siostra mówi, bracie, jeśli ja będę uległa swojemu mężowi, ty się nie wyobrażasz, co tam będzie. Ja mówię, a, a ty sobie wyobrażasz? Tak, ja wiem, jaki on jest. A ty nie wiesz, jaki on jest. I, do, i odwrotnie, tak? Kochani, jest taki instrument, e, takie dzwoneczki. To są takie rurki. Jedna jest i większa i w większej średnicy, niższa i mniejsza i pach, pach, pach, pach, aż do cieniutkiej. Takie piękne dzwoneczki, jak tak się przejedzie, taką pałeczką specjalną, parach to taki śliczny dźwięk wydają dzwoneczki. Miłość jest cierpliwa. My się pytamy, jak długo mam być cierpliwy? Ja kocham, ja oczywiście mam miłość, ale jak długo ja mam być cierpliwy? Mówimy jak dzieci. Powiem, Mówimy jak dzieci, ale gorzej, że my nie tylko mówimy, myślimy, i rozumujemy. To jest straszne. Rozumujemy jak dzieci. I mówimy, nie można być uległym, uległym i uległym i uległym. Nie można. Nie da rady. I to jest straszne. Wiecie, to jest myślenie dzieci i rozumowanie jak dzieci. I niech ten jeden dzwoneczek będzie obrazuje miłość. Puknij w niego. Doświadcz go. Doświadcz go. Takie puknięcie. Takie od żony. Od żony. Pam. się odezwie. Piękny, czysty dźwięk dzwoneczka, prawda? Ale jesteś dokuczliwy. Pam. Co się odezwie? Ten sam głos. Ale jesteś bardzo dokuczliwy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć. Ha, dziesięć. Wyszczerzy zęby na ciebie? Ten dzwoneczek? A co wyda za dziesiątym razem? Taki sam. Miłość jest cierpliwa. Po prostu miłość jest cierpliwa. Nie udaje cierpliwą, nie próbuje być cierpliwą. Nie, ona po prostu jest cierpliwa. A jak sto razy uderzysz? No, wreszcie ma dość. Nie ma dość. Bo to jest dzwoneczek. A jak go kijem walniesz? No, wtedy cię odda. <śledzisz> <śledzisz> odda? <śledzisz> jest cierpliwa. Miłość jest cierpliwa. I kiedy będziesz myślał jak dorosły, to nie będziesz zachodził w głowę, zadawał, powiem, nie za bardzo mądrych pytań. Ile razy? Jak długo? Masz być dobry. Miłość jest dobrotliwa. Mam być dobry dla swojej żony. Dobry dla takiej żony? Pytania, tak? Dziecięce. Najgorzej, że za tym też idzie rozumowanie dziecięce. I są tragedie. I wtedy są tragedie. Ale gdybyśmy tak rozumieli... Gdybyśmy byli dojrzałymi, to byśmy mogli przyjąć słowo, przeczytalibyśmy, że miłość po prostu jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, miłość nie nadyma się. I to jest coś pięknego. Kochani, dlatego wydaje nam się tak jak tym młodym, że my to taką miłość mamy w ogóle do Boga i do bliźnich, że hej, hej, nie, nie, nie, nie. nie. Paweł mówi, modlę się o to, modlę o to się, żeby się tą miłość zgłębili, doznali, poznali szerokość, wysokość. Naprawdę, bo okazuje się, że my tak jak dzieci widzimy o tyle, co około kołyski i nic więcej. Chyba był czytany ten wiersz. A na pewno ja go mówiłem wiele razy jeszcze o, o, o tym niemowlęctwie. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i doroźniemy do wymiarów pełni chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi, unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie i przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu. Wiecie co? Piękny wiersz, ja lubię, kocham ten fragment, ponieważ on mówi, że wszyscy... Aż wszyscy dojdziemy do męskiej doskonałości, do wymiarów, dorośniemy do wymiarów w pełni chrystusowej. Bracia i siostry, jeśli w tym duchu wyjedziemy stąd, a spotkamy się za rok, wszyscy, każdy z nas będzie większy, doroślejszy. Każdy z nas. To będzie można dostrzec doroślejszy. Do wymiarów pełni chrystusowej. Kiedy się mówi o uświęceniu, kiedy się mówi o tym, co Pan Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. kto święty, niech się jeszcze uświęca. Karol mówił o tym, że jest to taki temat, który, przez, który straszy ludzi. Boją się Jego. Wiecie, dlaczego się boją? Ponieważ są dziećmi. I powiem, od wieku, od tego niemowlęctwa do pełni chrystusowej jest, powiem, jest przepaść. Jest taka odległość, że naprawdę ja wiem, że oni mają poważny strach. Jeśli ja mam dorosnąć, to, to rozkładają ręce, to nie, i szukają innej drogi, chyba nie tak. Ach, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Wow, ha, fajnie, już jestem spokojny. No, nie do końca są spokojni, ale coś tam szukają, tak? Wiecie, dlaczego jest taki taki powiem taki strach przed świętością? Ponieważ są dziećmi. A dziecko, jak kałuża to włazi. Tup, tup, tup. Nie wchodzi za późno, poszło. Ale kiedy dorośniesz, wiecie, od męskiej doskonałości, do, do, od męskiej do męskiej, do, do męskiej doskonałości, do męskiej. No, to męskie to to my, ludzie. My, to już jeszcze może nie. Jeśli dorosłeś w duchowym życiu do męskiej doskonałości, to już jest blisko do wymiarów pełni Chrystusowej. Już się nie boisz tego. Nie boisz się. Jak z niemowlęstwa dorosłeś do męskiej doskonałości. Jaka potężna różnica, bracia i siostry, prawda? Między niemowlakiem, między dzieckiem a mężczyzną, tak? Jaka potężna różnica we wszystkim. W mówieniu, tak? W myśleniu. I w rozumowaniu. A i tak ma być w naszym życiu. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie. Wiecie, dlaczego taki popularny dzisiaj, taki, powiem, taki, taki progres, taką, taką. Już nie mam tego słowa, nie mogę znaleźć. Taki progres mają fałszywe nauki, ruchy. Dlaczego ludzie słuchają głupot nieopartych w ogóle na Bożym Słowie, a na przykład na swoim objawieniu, że sobie pogadał z aniołami i buduje na tym całą teologię i kościoły zakłada w oparciu o to, a ludzie gębę rozdziawią i lezą? Wiecie dlaczego? Bo to są dzieci. Dorosły więc nigdy tego nie przyjął. On ma inne rozumowanie. A dziecko ma. To, to błędne koło, to, to, to, to jest błędne koło. Z jednej strony chcą być dziećmi, nie ma pokarmu stałego, a więc nie wiedzą jak szukać sprawiedliwości, królewskiej, jak wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa. Bo wzrastać w poznaniu Jezusa Chrystusa to nie przeczytać cztery następne książki o Jezusie. No nie. Wzrastać w poznaniu Jezusa to się więcej nauczyć jego życia. Zobaczyć, zrozumieć i naśladować Go. To jest wzrastać. I uzupełniać swoje braki według tego, co widzę w Jezusie. To jest wzór. Jeśli jest napisane, że On chodził na osobność i się modlił. Kiedy byłeś na osobności się modliłeś? Do gdzie mam iść? No, byłeś na, przykład na tym obozie, gdzieś poza tym poszedłeś się modlić? Jak jeszcze nawet tu nie poszedłeś się modlić, kiedy się będziesz? Widzisz wzór w Jezusie Chrystusie, tak? Że on potrzebował odejść od swoich uczniów i iść, mieć społeczność z ojcem. Ty chcesz mieć społeczność z ojcem, ale nigdy nie byłeś na osobności. Nie zostawiłeś telewizora, nie zostawiłeś komputera, nie zostawiłeś swoich zajęć, nie, hobby swojego. Nie masz czasu. Byłeś? No to skąd masz, masz mieć siłę? Kochani, no skąd mać? Nie ma takich cudów. Bóg jest Bogiem cudów, ale nie takich cudów. I będziesz takim mizernym, mę, takim nędznym chrześcijaninem następne kolejne lata, póki się nie obudzisz, a jeśli się nie obudzisz, to do końca życia. Skąd Pan Jezus miał moc? Skąd On czerpał moc? No bo to, że był pełen mocy, nikt nie ma wątpliwości. Skąd czerpał moc? I wielu wam powie, Dzieci, którzy rozumieją jak dzieci i myślą jak dzieci i mówią jak dzieci, bo był Synem Bożym. Powiedzą, wiem jak dzieci. I myślą o takiej zasadzie, że no, Pan Jezus, no jak to, nie miałem mocy, no Syn Boży z nieba przyszedł. Tak jak się mówi, no ten jeździ do szkoły, liceum, przyjeżdża furą taką, że ale ja wiadomo, tata milioner. No On może. Na tej samej zasadzie mówił Jezus miał moc. Bo Syn Boży. Ja chcę wam powiedzieć nie. Bo chodził się modlić. Bo był posłuszny Ojcu, bo był bogobojny i dla bogobojności został wysłuchany. Bo wołał ze łzami, z wielkim wołaniem. Wołał do tego, który go mógł wyratować. bo wrócił z pustyni pełen Ducha Świętego, a więc pełen mocy. Ale tam trwał w modlitwie i w poście 40 dni. Miałeś kiedyś taki dłuższy trochę post, ja nie zachęcam do 40-dniowych, bo też znam takich ludzi, którzy rekordy chcą bić. I nic im to nie daje. To nie o to chodzi. Ale byłeś w takim, takim poście w potrzebie twojej. Ale jaka potrzeba? A jaka potrzeba? Dziecko nie myśli o potrzebach. Dziecko nie myśli o tym. Ono nie analizuje tego, że ono zmoczy 10 pieluszek dziennie. On po prostu ma pieluszki. Jedną zmoczy, ma drugą. Niemowle nie myśli, że, że matka musi go co dwie godziny karmić. On po prostu płacze, otwiera buzię i je. Ale gorzej, jeśli dorosły rozumuje jak dziecko. I czego masz szukać? Czy byłeś w potrzebie serca, potrzebie duszy, bo czujesz swój brak? A, brak, wszyscy czujemy. O, mówić o tym, że my słabi i jacy my słabi, to potrafimy, powiem, elaboraty pisać. O zwycięstwie jakoś tak głupio mówić. Wstyd, tak coś mówi, to chyba się chwali. Pyszne. A jeśli widzisz swoją biedę i wierzy, inaczej tego nie otrzymasz jak w modlitwie do pana. Bo kto prosi, temu Bóg daje. A nie ma tak, nie ma tak, że Bóg daje temu, co prosi i temu, co nie prosi. Po prostu sypie. Nie ma tak. Nie. Godzina karmienia, dzwonek i stoją talerze. Nie. Musimy to wziąć w modlitwie, bo On brał to w modlitwie. Dlatego musiał chodzić na osobność. Byłeś kiedyś na osobności? Poszedłeś kiedyś w post, który trwał może trzy dni? Chociażby? Może pięć dni? Póki nie otrzymałeś, póki Cię Bóg nie wzmocnił? Rozumiesz, jak to jest, kiedy pościsz, wołasz do Boga, płaczesz przed Bogiem i nagle wstajesz z tego postu i idziesz w moc Ducha Świętego? Czy wolisz się pytać, gdzie tutaj można oprzeżyć chrześcijan z Duchem Świętym? Na której konferencji? Pojadę tam. Pojedziesz i wrócisz taki sam. I ponieważ wielu jest, pozostaje w sferze dziecka. Stąd byle, tak jak to jest napisane, dokładnie tak jak to jest napisane, unoszonymi lada wiatrem nauki. Nie trzeba super wiatru wichur. Lada wiatr przyjdzie. Lada wiatr. Naprawdę, tak naprawdę to bzdura byle jaka. I ludzie tak rozpaleni i idą, idą jak jak w dym. I przez podstęp prowadzący na bezdroża będą. Bracia i siostry, naszym przeznaczeniem nie jest być niemowlakiem, ale dorosnąć do doskonałości męskiej. I to jest piękne. Taki jest Boży plan i zamiar i zamysł. Żebyśmy dorastali do męskiej doskonałości. A później będzie już blisko. Jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej. I nie, wiecie co, ja nie mówię o tym, nie bójcie się tego, to nie chodzi o to, wiecie, żeby powiedzieć, no ja nie, no chyba nigdy nie będzie, nie o to chodzi. Wiecie, co jest najlepsze w tym wszystkim? Do pełnych wymiarów Chrystusowych. I ty, i ty zaraz patrzysz na to, gdzie, gdzie u mnie, nie, to jest niemożliwe, to jest coś nie tak, lepsze przetłumaczone, albo coś nie. Nie, wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że ty będziesz miał zawsze pragnienie wzrostu. Zawsze potrzebę. Zawsze potrzebę duchową. Nie będziesz nigdy skazany na nudy. Duchowe nudy. A, a ta duchowa potrzeba, jak, jak ją znajdziesz, jak wzrośniesz, jak to otrzymasz? Oczywiście przez społeczność z Panem, przez Słowo Boże. I to oznacza, to kochani, że jeśli tam sobie ten cel umieścisz, a nie tutaj, znalazłem Królestwo Boże, moje imię zapisane w Księdze Życia, a teraz żyję, od jak żyję, jak skuszę w tej klasie, tam w tej zabawie, to idę do Pana Jezusa, przebaczy mi. Bardzo... Bardzo skromne, a skromne, powiem ubogie, okropnie ubogie życie. Będziesz miał zawsze słowo Boże, będzie zawsze żywe. Zawsze będzie żywe, bo ono ci musi ono musi być pokarmem. Będziesz zachwycony, zachwycony. Jak będziesz miał 60 lat, ja już mam 61 lat, i jestem zachwycony słowem Bożym. Cały czas, na nowo, tymi samymi wierszami, które znam, setki razy je czytałem, ale to nie o to chodzi. To wcale nie jest tak. Duch święty bierze z Chrystusa i wdaje ci do serca. A w nim jest taka głębia: w Jezusie, nie, nie, nie ogarnięta. Naprawdę. Nie, ja jestem przekonany, że jednym z, z, z największych naszych jak, rzeczy, które tam w niebie będą, to będziemy podziwiać Chrystusa, widząc Jego chwałę widząc Jego bogactwo, bo to, i to, i to będą miliony lat upływać, a my będziemy zachwyceni Chrystusem. Nigdy nie powiemy, już wszystko wiem o Jezusie Chrystusie. Co teraz nowego Bóg wymyśli? Niech nas znowu pośle na ziemię. Nie będzie tak. Takie jest bogactwo w Chrystusie. Wiecie, kiedy to jest dobrze, ruszyć się z tego niemowlęctwa, ruszyć się z tego niemowlęctwa, Powinniście być już nauczycielami, czytaliśmy. A my chcemy być nauczycielami w wieku niemowlęcym. Nie, nie da rady. Chcemy nauczyć nasze dzieci będąc sami niemowlakami. Chcemy nauczyć wyborów poważnych. Chcemy powiedzieć, ty słuchaj, słuchaj za Panem Jezusem. Świat to B, a jak jesteś sam dzieckiem. Nie jesteś nauczycielem, chociaż mówisz piękne słowa. ale jak dzieci zobaczą w Tobie męską doskonałość, dojrzałego Bożego sługę, który nie panikuje z byle kataru, z byle choroby, który nie panikuje i albo, albo nie narzeka, ciągle narzeka na tego, na tamtego, na zbór, na pastora i na wszystko wokół. Jak zobaczą w Tobie dojrzałego mężczyznę dorosłego, I wtedy im powiesz, pochodzę z Chrystusem. Łatwo będzie mu wybrór prawidłowy podjąć. Powinniśmy być już nauczycielami. Dlatego bracia i siostry, trwajmy w Bożym Słowie. Trwajmy w Bożym Słowie i prawdziwie to są ukryte skarby Dlatego dalej szukajmy i dalej czytajmy z modlitwą. W modlitwie nabywajmy siły. Jeśli brakuje siły, więcej się módl. Nie mam innej rady. I wiem, że nie ma innej metody. Jeśli i to nie pomaga, załóż post. Załóż post i modlitwę. I wszystko, co brakuje nam, co Bóg nam pokaże, kiedy zaczniemy czytać te słowa, kiedy zacznie docierać do nas, ten twardy pokarm, kiedy go zobaczymy, zobaczymy wiele braków, wiele niedoskonałości, ale o każdą z nich mamy się modlić. O każdą z nich mamy się modlić. I wtedy nasza modlitwa nie będzie tylko taka. Panie, dziękuję Ci za zdrowie, za pracę. Za chleb powszedni. Amen. O wiele będzie dłuższa. Będzie podobna do tej modlitwy, którą Jezus Chrystus się modlił. I chociaż modlimy się o nasze potrzeby, chociaż modlimy się o nasze braki, wstajemy z takiej modlitwy tak posileni. jakbyśmy w inny świat weszli. Ja życzę wam tego, kochani, abyście, powiem tacy, o taki właśnie, taki. Żadnych sił, żadnych pragnień. Takich za wielkich. Wiem, że słabo ze mną, słabo idź do swojej komory i nie patrz na czas a naprawdę wołaj do Boga i chociaż tam będziesz naprawdę gorzko płakał ale kiedy wyjdziesz posilonym mocą Bożą będziesz tą modlitwę wspominał jak jedną z najpiękniejszych w swoim życiu to są jedne z najpiękniejszych modlitw Kiedy możemy przed Bogiem naprawdę wylać serce. Kiedy możemy zamiast grzecznościowego dziękuję Ci za to, za to, kocham Cię, Panie Jezu, żeby wszyscy słyszeli. Kocham Cię. Najdroższy jesteś. tej. Kiedy będziesz mógł popłakać tam w swoim komorze, przepraszam Cię, Panie Jezu. wstajecie że świat jest mi droższy. Znaje ci, że mój chłopak jest troszczy. więcej o nim myślę niż o tobie. Pożądliwości są droższe mi, bo częściej w mojej głowie niż ty. Kiedy byś mógł tak naprawdę popłakać tam przed Bogiem, Nie masz Mu co dać wtedy. Faktycznie mówisz, zmił się nade mną, Panie. Nie będziesz się wstydził łez. Ale Bóg posila. I pierwsze, co doświadczysz, to jak Bóg jest Ci wierny. Pierwsze, co Cię zadziwi, zaskoczy, że Bóg Ciebie słuchał. Bo tych modlitw połowicznych, ja to nazywam takie, wiecie, takie grzecznościowe modlitwy do Pana. A nie dziękuję Ci za to, za to, papa, pa, pa, pa, Amen. Nie ma w tym serca, nie ma nic. Rutyna. Możesz ich sto wzmówić i nie masz nawet 10% tej radości, której tam przeżyjesz w tym swojej komorze modlitewnej, płacząc. Wyznając Bogu swoją nędzę i płagając Go, żeby zmienił to, żeby zabrał Twoją nędzę, a dał Ci złoto swoje. Zabiera naszą nędzę, zabiera naszą biedę, a daje nam cenne rzeczy, niebiańskie rzeczy. I tam na pewno zobaczysz Jezusa. Prawdziwego. Niech Pan Bóg błogosławi serca nasze. Dałby Bóg, żeby ten obóz to nie była przygoda duchowa. Jedna z wielu, gdzie się... Filmy może wyświetli parę zdjęć pogląda. Niech to naprawdę wpłynie głęboko na nasze serce i na nasze życie z Bogiem. O to się mówimy. Amen. Powstajmy do modlitwy.